Iza i Maria poznały się jako nastolatki na pensji sakramentek w Warszawie w 1855 roku. Obydwie bardzo lubiły czytać i deklamować poezję, zwłaszcza zakazane utwory Adama Mickiewicza. Wspólne zainteresowania literackie przerodziły się później w przyjaźń na całe życie. W dorosłym życiu obie sięgnęły po pióro, stając się słyszalnymi głosami swojej epoki. Elżbieta Pawłowska, późniejsza Eliza Orzeszkowa, żona Piotra Orzeszki, autorka nad Niemnem i konkurentka Henryka Sienkiewicza do Literackiej Nagrody Nobla oraz Maria Wasiłowska po mężu Konopnicka. Autorka roty, licznych nowel i utworów dla dzieci, to bohaterki dzisiejszej audycji. Kobiety pisarki, które dużo osiągnęły, jak na wiek XIX. Każda o niekonwencjonalnym życiorysie, w życiu prywatnym tej drugiej, niektórzy wciąż doszukują się sensacyjnych, obyczajowych wątków. Dlaczego Orzeszkowa i Konopnicka wybrały literacką karierę? Jak pojmowały rolę swojej twórczości?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 na teren, w którym gospodarzami są historycy literatury, krytycy literaccy, A jednak ośmielam się zaproponować dzisiaj spotkanie z dwoma wspaniałymi pisarkami, by spojrzeć na nie w kontekście historii Polski drugiej połowy XIX i pierwszej dekady XX wieku, bo i na takie przecież spojrzenie te dwie wspaniałe postaci zasługują. Eliza Pawłowska urodziła się 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie Kołogrodna. Po śmierci ojca znanego w Grodnie prawnika i po powtórnym zamążpójściu matki wychowała się na pensji wspomnianych już sióstr sakramentek w Warszawie. W 1858 roku wydano ją za Piotra Orzeszkę, krewnego jej ojczyma. I wydawałoby się, że potem będzie tylko nudne małżeńskie życie, opieka nad dziećmi. Tymczasem, no właśnie, czy powstanie styczniowe zmieniło życie Elizy Czy to ono, to wydarzenie odpowiada za to, że stała się pisarką? Sądzę, że bardzo ważne było także to dziedzictwo, które wiązało się z jej domowym wychowaniem. Jej ojciec miał tutaj istotną rolę, choć umarł, kiedy jego córeczka miała zaledwie dwa lata, ale wychowywana była w kulcie ojca, prawnika, człowieka niezwykle ceniącego sobie słowo pisane, o zdecydowanie postępowych albo lewicowych poglądach, nie spierajmy się o słowa, ale z drugiej strony wpływ babki która wychowywała małą Elżbietkę, bo to jest jej pełne imię. Babka Elżbieta z Kaszubów-Kamieńska była osobą, która podsuwała Elizie właśnie patriotyczne lektury, śpiewy historyczne Niemcewicza, legendy o rodowych bohaterach z okresu napoleońskiego. Niestety bardziej legendy niż prawda. I myślę, że ten aspekt wychowania domowego nie mniej był ważny od samego spotkania z historią przez duże H, które w życiu orzeszkowej po ślubie z Piotrem Orzeszką istotnie nastąpi w momencie, kiedy w progu i dworku stanie Romuald Traugut. Romuald Traugut szukał sposobu dostania się do królestwa, by tam stanąć na czele powstania. Jego oddział partyzancki działający na Polesiu uległ już rozbiciu i na tej trasie, w której szukał dworków o patriotycznej renomie, do spotkania doszło ostatecznie w Ludwinowie, w majątku, w którym mieszkała Eliza ze swoim mężem. To rzeczywiście było bardzo ważne wydarzenie w życiu Elizy i dla dalszej jej twórczości będzie miało ono istotne znaczenie, ale nie byłoby chyba tego wyboru najpierw, przyjęcia kogoś, kogo ugoszczenie w swoim domu wiązało się ze śmiertelnym ryzykiem i rzeczywiście przyniesie ogromne koszty dla rodziny Orzeszków zesłanie męża Elizy i faktycznie rozbicie małżeństwa z tego powodu. Pan Rzeszko nie uczestniczył w powstaniu, chociaż musiał się zgodzić na przyjęcie tak wyjątkowego gościa jak Romuald Traugutt. Nie trzeba było sięgać po broń, żeby stać się męczennikiem sprawy narodowej. Nie doniósł w momencie, kiedy to było jego obowiązkiem. Z punktu widzenia rosyjskich władz okupacyjnych, przypomnijmy ten reżim Rosyjski był bez porównania sroższy na wschód od Bugu, na terenach wcielonych bezpośrednio do cesarstwa i tam samo ugoszczenie podejrzanego dowódcy oddziału partyzanckiego, antycarskiego, bez złożenia doniesienia o tym, że taki podejrzany osobnik się kręci w okolicy, kończyło się właśnie tak jak w przypadku Piotra Orzeszki, to znaczy wyrokiem skazującym na zesłanie. Eliza Orzeszkowa podjęła się niezwykłej misji przemytu Romualda Trauguta do królestwa. Tak, doprowadzenie go do granic wtedy na nowo zaostrzonych, choć wewnętrznych przecież wewnątrz Imperium Rosyjskiego, ale granic między guberniami zachodnimi Imperium tymi wcielonymi bezpośrednio do cesarstwa, a formalnie wciąż jeszcze istniejącym Królestwem Polskim. To była naprawdę ryzykowna wyprawa i ona zostawiła na pewno osad i poczucia patriotycznej przygody w doświadczeniu Elizy, ale także przepiękne świadectwo literackie, jedne z najpiękniejszych tekstów, jakie napisano o powstaniu styczniowym, będą owocem tego doświadczenia, owocem późnym, bo dopiero pod sam koniec życia Elizy Orzeszkowej powstanie ten nieduży, ale przepiękny cykl opowiadań Gloria Victis, Chwała Zwyciężonym, w których właśnie już nad grobem stojąca pisarka wraca do tych doświadczeń i do wielkiej, bezwarunkowej pochwały patriotyzmu, swojego gościa wtedy i tych innych, którzy odważyli się rzucić wyzwanie Imperium Rosyjskiemu w 1863 roku. Eliza Orzeszkowa organizowała także zaopatrzenie i pomoc lekarską dla walczących oddziałów. Aż dziw bierze, że kobieta tak mocno angażowała się w działalność powstańczą. Jej mąż został zesłany. Początkowo Orzeszkowa chciała mu towarzyszyć, ale do tego nie doszło. Pojawiło się uczucie do Zygmunta Święcickiego. Myślę, że obie nasze dzisiejsze bohaterki, Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka przeczą takiemu stereotypowi, że kobiety znajdowały się w drugiej połowie XIX wieku, tej podzaborowej Polsce, gdzieś stłamszone zupełnie w cieniu swoich mężów. Oczywiście nierzadko, w niejednym przypadku tak bywało. Ale właśnie sprawa narodowa, zaangażowanie patriotyczne czyniło z kobiet niezwykle ważne postaci, czy raczej z roli kobiety niezwykle ważną rolę społeczną. Ta rola w istocie służyła politycznie rozumianej emancypacji kobiet w Polsce. Polki były pod koniec wieku XIX na pewno najbardziej wyemancypowaną grupą wśród kobiet europejskich, może obok niektórych skandynawek. Dlaczego to Polki były najbardziej wyemancypowaną grupą wśród kobiet europejskich w końcu XIX wieku? Za chwilę dalszy ciąg opowieści profesora Andrzeja Nowaka. Powiedział pan, że Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka przeczą stereotypowi, że w rozbiorowej Polsce XIX wieku kobiety znajdowały się w cieniu swoich mężów. Były najbardziej wyemancypowaną grupą wśród kobiet europejskich. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację, rzeczywistą sytuację. 40 tysięcy ofiar powstania styczniowego, mężczyzn, 40 tysięcy zesłanych na Syberię. Brakuje 80 tysięcy mężczyzn. Czy wszystkie te role społeczne, które wiązały się z troską o rodzinę, utrzymanie także polskości tego, co zostało po powstaniu styczniowym, czy to mogło być udźwignięte przez innych mężczyzn? Nie, właśnie w tę lukę wytworzoną w ogromną ofiarę związaną z powstaniem, nie tym jednym, ale poprzednimi także, wchodzi niejako w naturalny sposób rola kobiet przygotowana przez tradycję romantyczną, przez wierszą Matce Polce, przez te doświadczenia, które sięgają aż do Izabeli Czartoryskiej, o której mówiliśmy kiedyś także w naszych audycjach. Ta rola matki, spartanki, przygotowującej dzieci do walki, to oczywiście ulega przemianom. Orzeszkowa chciała zostać nawet telegrafistką, myślała też o nauczaniu. Zaczęła pisać i takim pierwszym utworem przyjętym do druku było opowiadanie obrazek z lat głodowych. Dlaczego? Pokolenie Orzeszkowej i Konopnickiej to nie jest to samo pokolenie, co Izabeli Czartoryskiej. To jest także czas rozrachunku z doświadczeniem powstania. I obie dzisiejsze bohaterki nasze biorą w tym rozrachunku czynny udział. To nie jest tak, że ich twórczość jest wyłącznie pochwałą martyrologii, ducha powstańczego, ducha narodowego. Nie, to jest bardzo ważna część ich twórczości, ale na pewno nie jedyna i nie wiem czy najważniejsza, czy wolno by tak powiedzieć. Obok niej na pewno bardzo ważnym wątkiem jest motyw krytyki rozmaitych patologii społecznych, zwrócenie uwagi na kobiecym, ostrym spojrzeniem, wnikliwym, a jednocześnie pełnym sympatii, współczucia dla ofiar sytuacji pozbawiających ludzi słabych godności, środków do życia, poniewieranych przez to życie. To jest czas pozytywizmu, przypomnijmy, i obie autorki bardzo intensywnie w owym ruchu pozytywistycznym biorą udział, nie identyfikują się z nim bez reszty, ale stają się szczególnie ważnym głosem w tej debacie, jaka przechodzi wtedy przez polskie społeczeństwo pod zaborem rosyjskim głównie nad tym, jak żyć w warunkach, kiedy przegrało powstanie, kiedy nie ma szans na nowe powstanie, a kiedy trzeba jednocześnie poprawiać jakoś byt, los, życie, setek tysięcy współmieszkańców tej ziemi, by kiedyś w przyszłości i Polska mogła się odrodzić i lepsze życie wraz z Polską, a nie tylko sama Polska. Sformułowała nawet w artykule tezy, uwagi nad powieścią, twierdząc, że powieść powinna podejmować aktualne problemy społeczne, a bohaterowie powinni być wzięci z życia. To są te idee pozytywistyczne, którym hołdowała? Na pewno. To przywrócenie kontaktu literatury z życiem otaczającym wokół, pisarzy w kraju, zejście z Parnasu czy z wyżyn Mont Blanc, na które wspinał się jeszcze w Kordianie geniusz, dramaturga i poety Juliusza Słowackiego, do życia nizin. Niektórzy wybiorą metodę naturalistyczną, wybór tego, co najbardziej brutalne, co najbardziej wstrząsające, często z pesymistycznym jednoznacznie przesłaniem. To nie jest wybór orzeszkowej ani konopnickiej, im bliższy jest realizm, jak najbardziej zejście do opisu rzeczywistego życia z rozmaitych grup społecznych, akurat Orzyszkowa zajmie się, co wyrzucał jej skądinąd bardzo z jej twórczością sympatyzujący Henryk Sienkiewicz, zajmowanie się nieślubnymi dziećmi czy przedstawicielami lumpenproletariatu, to już może za nisko uważał Sienkiewicz. Ale to jest także bardzo ważny problem Żydów polskich i problemu z ich asymilacją spowodowanego falą antysemityzmu, jaka pojawia się w latach 80. przede wszystkim XIX wieku. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywają zarówno teksty literackie Elizy Orzyszkowej, Meir, Ezofowicz czy Elim Makover, ale także jej teksty publicystyczne bardzo mocnym głosem wzywające do zatrzymania tych emocji antysemickich, które wtedy stają się pewnym zjawiskiem społecznym. Ale nie wolno zapominać o tym, że Orzeszkowa, która kojarzy nam się i słusznie ze swoimi największymi dziełami, w tym z Nadniemnem, myślę, że i Ham ten opis życia rybaka nadniemieńskiego, nazwany przez wielkiego krytyka literackiego i historyka literatury w XX wieku, pigonia literackim uwłaszczeniem chłopa. To właśnie są te najwybitniejsze dzieła literackie Orzeszkowej. Ale pamiętajmy, że obok pisarstwa jest także żywa kobieta. Tak jak wspomniała pani, to jest kobieta, która angażuje się w rozmaite afery uczuciowe, jakbyśmy to mogli nazwać. Najpierw ten nieudany romans z młodym chirurgiem Zygmuntem Święcickim, a później długoletnia miłość z żonatym prawnikiem Stanisławem Nachorskim uwieńczona ostatecznie po śmierci pierwszej żony Nachorskiego małżeństwem orzeszkowej w 1894 roku. Bardzo krótkim e... małżeństwem, bo... Nochorski tak, tak. szybko zmarł. Wcześniej jednak Aliza Orzeszkowa rozwiodła się z panem Orzeszką. Tak, to jest kwestia, którą sama Orzeszkowa wyrzucała sobie, nie rozwód, bo małżeństwo uważała, może nie od samego początku, ale prędko uważała za niedobrane. Chyba z wzajemnością mąż nie bardzo podzielał jej pasje ludomańskie. Ale to, że nie pojechała za mężem, tak jak wiele innych kobiet się na to decydowało, na zesłanie, że nie towarzyszyła mu w nieszczęściu, którego była współsprawczynią, przyjmując Trauguta u siebie w Dworku. To był jakiś jej wyrzut, podobnie jak dokonana pod wpływem czy za namową Nachorskiego, sprzedaż majątku rodzinnego w ręce rosyjskie. Tego się nie robiło, tego patriotyczna opinia publiczna nie akceptowała. A więc miała takie dylematy, wątpliwości i można powiedzieć grzechy z punktu widzenia patriotycznej ortodoksji Eliza Orzeszkowa. A jednak tej opinii patriotycznej sobie nie zepsuła. Przede wszystkim dzięki ogromnej roli, jaką odegrały jej utwory, w tym wspominana przez nas i przecież pozostająca wciąż w kręgu lektury jej wielka powieść nad Niemnem, i później owe cudowne opowiadania o powstaniu styczniowym Gloria Victis. Nad Niemnem to była powieść drugiego okresu jej twórczości, czyli lat 1877-91. Ten trzeci okres od 1892 do 1910, do czasu śmierci, to był okres powieści historycznych. Właśnie. Gloria Victis, o której pan wspomniał o tym tomie, ale były także czciciel potęgi i zmiana światopoglądu, bo zarzucano jej odejście od kościoła, wróciła. Do kościoła. No, rzeczywiście taki zwrot w kierunku katolicyzmu, choć modernistycznie rozumianego, w ostatnim okresie życia wielkiej pisarki nastąpił. Co nie oznacza, że jednocześnie nie targały ją po śmierci drugiego męża wciąż miłosne namiętności do o ćwierć wieku młodszych od siebie kawalerów Franciszka Godlewskiego czy Tadeusza Bochwica. I właśnie z korespondencji z tym drugim znamy te rozterki duchowe i jednocześnie możemy śledzić, przynajmniej do pewnego stopnia, przebieg tego zwrotu duchowego w stronę katolicyzmu, z którym ogodzona całkowicie odchodziła z tego świata. Jednakże ten ostatni okres nie przynosi tak wybitnych dzieł jak wspomniane przez nas wcześniej utwory z Nadniemnem czy Hamem na czele, ale to jest także czas, ten ostatni okres w jej życiu, kiedy przychodzi największe uznanie dla jej twórczości. Wtedy właśnie następuje zgłoszenie kandydatury Orzeszkowej do Literackiej Nagrody Nobla. Jej pisma były bardzo popularne w Szwecji, w Skandynawii i w 1905 roku rywalizowała właśnie z Henrykiem Sienkiewiczem. Przegrała tę rywalizację chyba ceniąc bardzo wysoko swojego zwycięskiego rywala. Zresztą wzajemnością Sienkiewicz także bardzo często, bardzo pochlebnie wyrażał się na temat twórczości orzeszkowej. A w 1909 roku raz jeszcze zgłoszona została do tej nagrody i przegrała w ostatniej fazie z inną wybitną pisarką skandynawską, tym razem Selmą Lagerlew, tak, autorką Cudownej Podróży. To, że wciąż wraca się, są wciąż miłośnicy twórczości orzeszkowej że nie wszystko z tego, co zostało napisane 120-130 lat temu umarło, że z przyjemnością sięga się do ekranizacji, choćby nad Niemnem. To jest świadectwo, myślę, wielkiego, autentycznego sukcesu, ale także z punktu widzenia żywej, żyjącej Elizy Orzeszkowej. Mogła ona ostatnie 10 lat tego życia spędzać w atmosferze Kobiety ogromnego sukcesu, literackiego sukcesu, stała się jednym z największych autorytetów, nie tylko literackich, ale do pewnego stopnia moralnych swojego pokolenia. Przypomnę jej bardzo ostrą krytykę adresowaną w stronę Josepha Konrada Józefa Konrada Korzeniowskiego za to, że ten wybrał karierę na Zachodzie, że nie pozostał wierny polskości. Powodzenie tej krytyki wtedy obrazuje pozycję, z której Orzeszkowa mogła tego rodzaju oskarżenia rzucać. Była autorytetem swojego pokolenia, autorytetem nie kobiet tylko, nie jakiejś grupy społecznej, ale była autorytetem całego społeczeństwa polskiego. Na równorzędnej pozycji autorytetu co Elizę Orzeszkową można postawić Marię Konopnicką, córkę Jerzego Wasiłowskiego i scholastyki z turskich. Ojciec był bardzo znanym prawnikiem znawcą i miłośnikiem literatury, natomiast życie Marii Konopnickiej było bardzo burzliwe. Poślubiła Jarosława Konopnickiego, po ślubie wyjechała z Kalisza i zamieszkała w Bronowie, następnie w Gusinie a dalej wyprowadza się od męża, urodziła mu w trakcie dziesięcioletniego pożycia ośmioro dzieci, dwoje zmarło. Sama je potem utrzymywała w Warszawie, potem je porzuciła i w biografii Marii Konopnickiej to także się podkreśla. To prawda, ale odpowiadając na pytanie postawione przez panią, tak, Maria Konopnicka osiągnęła ten sam poziom wielkiego autorytetu, trudno już zmierzyć, która z pań cieszyła się nim w jeszcze większym stopniu, ale obie były na tym najwyższym poziomie uznania w ostatniej dekadzie swojego życia. Żyły rzeczywiście w bardzo podobnych ramach czasowych. Maria Wasiłowskich-Konopnicka urodziła się ledwie kilka miesięcy później od Elizy z Pawłowskich-Orzeszkowej i zmarły niemal dokładnie w tym samym czasie. Ale tak jak pani powiedziała, ogromna różnica między doświadczeniem, życiem Konopnickiej i Orzeszkowej jest taka, że Maria Konopnicka miała liczne dzieci. Jak powiedziała kiedyś, stronnictwem, do którego należę duszą i ciałem, są dzieci moje. Poza nimi istnieje dla mnie tylko świat myśli i pracy. Tak pisała do Elizy Orzeszkowej. To stronnictwo, to dzieci, które wychowała, niestety nie można powiedzieć, że z pełnym sukcesem. Dramatyczne doświadczenia z córką Heleną, kleptomanką, która no, niezwykle utrudniała życie swojej matce, robiła skandale, próbowała kompromitować matkę tragiczna śmierć syna Tadeusza w roku 1891, to są doświadczenia, które niejedną osobę mogłyby złamać, ale trzeba koniecznie o nich przypomnieć, by uświadomić, że w tym czasie, kiedy to najważniejsze stronnictwo, czyli dzieci, było tak istotną częścią życia pisarki, ona potrafiła tworzyć swoje najważniejsze dzieła. Czy te dzieła można postawić na jednej płaszczyźnie z osiągnięciami orzeszkowej? To trochę inny rodzaj twórczości. Dominują w niej utwory poetyckie, dominują ilościowo. Ale także jeśli idzie o sukces wśród publiczności, to wskażmy na ten sukces, jeżeli w ogóle wolno użyć takiego słowa w odniesieniu do tego wiersza Rota. Przecież ten tekst, który urósł do rangi hymnu niemal narodowego i na równi z hymnem na baczność wykonywany autorstwa Konopnickiej, to jest odzwierciedlenie niezwykłej popularności jej głosu wtedy. To, że jej tekst w roku 1908 na łamach czasopisma Przodownica pierwszy raz opublikowany, choć nie było to pierwsze echo, pierwsze nawiązanie do prześladowania polskości pod zaborem niemieckim wtedy, to właśnie ten tekst Rota stał się tak no, szanowanym, uznawanym za głos całego społeczeństwa tekstem. Dlatego, że szła przed nim sława, popularność wierszy patriotycznych, wierszy dla dzieci, liryków Marii Konopnickiej. Ale była także Konopnicka oczywiście znakomitą nowelistką. Nie zostawiła tak wybitnych powieści po sobie jak Eliza Orzeszkowa, ale w dziedzinie noweli czy była mniejszym talentem niż Prus, niż Czechow. Kiedyś Jan Lechoń, wielki polski poeta okresu II Rzeczpospolitej, później tragiczna postać emigracji po II wojnie światowej, powiedział, że Konopnicka byłaby pewnie uznana na świecie jak Czechow, gdyby właśnie nie decydowała się poświęcić części swojej twórczości, no można powiedzieć, serwitutom patriotycznym, pisaniu tych tekstów, które przynosiły jej i sprawie narodowej coś istotnego. Jej przynosiły także pieniądze, bo oczywiście ona musiała utrzymywać rodzinę, nie miała środków, które pozwoliłyby jej uprawiać literaturę jak rozrywkę. Nie. Współcześni krytykują za to Konopnicką, że pisała utwory patriotyczne za pieniądze, a wspomniany już przez pana Jan Lechoń. Miał mówić, no wciąż udawała wieszczkę, hetmankę, pouczała i zagrzewała i krzepiła. To prawda, ale można zadać pytanie, czy robiła to wbrew swoim przekonaniom? Na pewno nie, to nie był głos fałszywy, głos kupiony za pieniądze. W latach 70. XIX wieku, kiedy Konopnicka odeszła z dziećmi od męża i w Warszawie chciała sama je wychowywać, utrzymywać się, stworzyła wtedy poemat w górach. Po jego przeczytaniu Henryk Sienkiewicz napisał w Gazecie Polskiej co za śliczny wiersz, ta pani lub panna ma prawdziwy talent, który prześwieca przez wiersze jak promienie świtu przez mgłę. To bardzo piękna rekomendacja. Tak i to mimo, że pamiętajmy, Sienkiewicz był młodszy od Konopnickiej o kilka lat, ale szybciej mógł zacząć karierę. Konopnicka, podobnie jak orzeszkowa, debiutują w nieco późniejszym wieku. U Konopnickiej jest to tym bardziej usprawiedliwione, że najpierw musiała przecież zajmować się wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Pochwała, o której wspomniała pani, warta jest wzmianki nie tylko jako głos jednego czytelnika, bardzo ważnego czytelnika i z reguły niemal zawsze bardzo pozytywnie nastawionego do twórczości konopnickiej, ale jest to sygnał uznania dla tej twórczości, poetyckiej twórczości Marii Konopnickiej, którą dzisiaj zepchnęliśmy w cień. Jeśli Konopnicka jest obecna w naszej wyobraźni, to oczywiście pamiętamy Rotę, Wielu z nas wciąż, jeszcze ja na przykład z sentymentem wspominam sierotkę Marysiej Krasnoludki, Krasnoludki. A naszą cudowną szkapę, opowieść. Szkolną niektórzy lekturę. pamiętają właśnie jeszcze te szkolne lektury dawniejsze, takie jak nasza szkapa, czy choćby Miłosierdzie Gminy, czy Mendel Gdański, także ważny głos w sprawie żydowskiej, napisany na prośbę Elizy Orzeszkowej czy dym. To są bardzo poruszające i świetnie napisane teksty. Ale namawiam bardzo serdecznie Państwa, byście sięgnęli, kiedy tylko będzie okazja do poezji Marii Konopnickiej. Ile tam jest przepięknego, szczerego złota, literackiego, poetyckiego. To nie przypadek, że cieszyła się taką popularnością w końcu XIX i na początku XX wieku. Miała miano niewiasty mocno kochliwej. Wpadła w wir światowego życia, wyjeżdżała za granicę, była atakowana przez kościół, przez środowiska konserwatywne. Zastanawiano się, czy była gorliwą katoliczką, czy jednak wrogiem kościoła, matką Polką, czy raczej kobietą wyzwoloną, miłośniczką młodszych mężczyzn, a w finale swego życia była z partnerką o 20 lat młodszą malarką Marią Dulębianką. Maria Konopnicka, a nie Eliza Orzeszkowa, budzi ogromne emocje w czasach nam współczesnych. One są wciąż odgrzewane. Wieszczę się, że była kobietą postępu, i dolką lewicy, feministek i środowisk LGBT. Jak pan podchodzi do tego typu opinii? No cóż, myślę, że... Opierają się one na nadużyciu interpretacyjnym. Dopowiadają to, czego w źródłach wyczytać nie można. Ze źródeł możemy istotnie dowiedzieć się, że była niezwykle żywą kobietą, nie taką wyciętą z jednego materiału, dającą się ułożyć w prosty stereotyp. Nie wiem, matki Polki, kobiety zawsze wiernej mężowi i jej małżeństwo nie było dobrane, tak jak w przypadku Elizy Orzeszkowej. Zerwanie tego małżeństwa nie było i wtedy zresztą niczym wyjątkowym czy dziwnym. Mówiono także o związkach łączących ją z rozmaitymi mężczyznami, m.in. z młodszym o 17 lat dziennikarzem Janem Gadomskim. No, głośna była także sprawa fascynacji erotycznej, jakiej w stosunku do Marii Konopnickiej uległ znakomity historyk i filozof Maksymilian Gumplowicz, który no cóż, po prostu popełnił samobójstwo, samobójstwo przed hotelem, mm. w którym mieszkała tak, w Gracu. Ale to, co przyciąga uwagę autorów tak zwanych homobiografii, czyli ten ostatni okres życia z malarką dulembianką nazywaną przez Konopnicką Piotrkiem, samo określenie męskim imieniem przyjaciółki, z którą istotnie mieszkała w swoim dworku ofiarowanym jej przez patriotyczne społeczeństwo w 1903 roku w Galicji, dworek w Żarnowcu, to stanowczo za mało, żeby wnosić stąd o istotnej miłości homoerotycznej między dwiema starszymi paniami, Marią Dulębianką i Marią Konopnicką. Czy każda przyjaźń musi być przyjaźnią erotyczną? Myślę, że tylko konsekwentne ideologiczne skrzywienie może prowadzić do tak jednoznacznych wniosków. Jak było? Po prostu nie wiemy i nie musimy za wszelką cenę się tego domyślać. Czy twórczość obu Pani wytrzymała próbę czasu? Wspomniałam tu o naszej szkapie, która uchodziła w szkole za lekturę mało aktualną czy mało łączącą się z rzeczywistością. I zresztą była także dyskusja, między innymi i o tym tytule, przy kolejnych podstawach programowych i spisach lektur. Sądzę, że odczytanie na nowo na przykład Miłosierdzia Gminy, czyli opisu bezwzględności, pseudo opieki społecznej. Ileż razy wracają te problemy dzisiaj, współcześnie? Czy tego rodzaju współczesne odczytanie lektur bardzo drapieżnych i jednocześnie świetnie operujących czysto literackimi środkami opowiadań konopnickiej, czy takie spojrzenie na nie mogłoby odświeżyć znaczenie, przypomnieć, przywołać wartość tych lektur, takich właśnie jak Miłosierdzie Gminy? Myślę, że to jest zabieg, który warto podjąć, choćby na próbę w polskich szkołach, ale do takiej lektury codziennej, domowej, szczególnie, jeszcze raz to powtórzę, warto polecić wiersze konopnickiej, najrozmaitsze i te patriotyczne, piękne, bardzo nowoczesny, także sposób mówiący o zagrożeniu polskiej własności przez wykup przez obcych, przez Niemców, bardzo piękny wiersz ubrany w formę, Autorefleksji polskiego chłopa zostawiła Konopnicka. I te wiersze czysto liryczne, w jakiś sposób wykorzystujące doświadczenia życiowe one moim zdaniem próbę czasu znakomicie wytrzymują, a to, że nie są wznawiane, że dzisiaj nie są popularyzowane przez na przykład magazyny kobiece, to myślę, tym gorzej dla tych magazynów, tym gorzej świadczy to o wyobraźni i kulturze literackiej. Jeżeli jedynym środkiem do sławy Marii Konopnickiej ma być w XXI wieku jej rzekomo homoerotyczna więź z Marią Dulembianką, to świadczy nie o Marii Konopnickiej, ale o tych, którzy do tego rodzaju perspektywy redukują kulturę i ludzkie życie. Czy Orzeszkową i Konopnicką można nazwać pierwszymi feministkami? Nie, na pewno nie były feministkami. Oczywiście sprzyjały ruchowi emancypacji kobiet, ale przypomnijmy, dość, mogę być oskarżony za chwilę o bardzo niepoprawne politycznie wyrażenie, ale w dość kobiecy sposób, z pewną dozą złośliwości, jaką chyba tylko panie pod adresem własnej płci potrafią zaadresować, Przypomnijmy jak pisała Konopnicka kiedyś właśnie o środowisku feministek, iż była na wiecu kobiet domagających się głosowania. Pisała wtedy, że go nie mają owego prawa głosu, tego sądząc po szalonej wrzawie nikt by się domyślić nie mógł. A więc potrafiła zdobyć się na y, ironiczny uwagę, tak. Tak, ironiczny dystans powiedziałbym do wszystkich, którzy z takim fanatyzmem ideowym podchodzą do rozmaitych zagadnień. Ale jak najbardziej wspierały i symbolizują realną emancypację kobiet polskich drugiej połowy XIX wieku. To, że te dwie kobiety w tak trudnych warunkach, w szczególności Konopnicka, ale i Orzeszkowej, łatwo po stracie majątku dużej jego części nie było. Że one potrafiły wybić się do stanowiska pierwszych, Autorów Celowo używam rodzaju męskiego, by nie różnicować właśnie na płci. Pierwszych głosów w polskiej literaturze początku XX wieku na równi z Prusem i Sienkiewiczem. To świadczy właśnie o tej zdolności emancypacyjnej i o przykładzie zachęcającym dla innych kobiet. I my możemy stać się wielkie, ważne, wyzwolone. Nie od zasad wszystkich, ale wyzwolone od tego, co trzyma poniżej poziomu innych mężczyzn w społecznych uwarunkowaniach drugiej połowy XIX wieku. W tym sensie obie pisarki jak najbardziej można by nazwać, no może nie feministkami, ale tymi, które mogły być przykładem dla kobiet walczących o swoje równouprawnienie. Historia żywa.